Tak, <głos> ale, ale słyszałeś yy, serenę na końcu? Dobrze, także witamy serdecznie w podcastofonie live Jak było napisane na naszej stronie internetowej www.podcastofon.pl Podcastofon powolutku umiera Ale jest to umieranie tymczasowe, wiecie nam jest jak z roślinkami. Nas trzeba zasadzić, później ziarno opumiera, aby wydało porządne, prawdziwe plony. I my troszeczkę obumarliśmy, a dokładniej. No, życie dopadło nas wszystkich. Wiadomo, Robert von Kessling po tym jak się ożenił, po tym jak poszedł na studia, po tym jak został złapany wszelakie przeciwności losu. Także już nie wiadomo dokładnie, co on teraz, gdziekolwiek z czymkolwiek robi. I musimy powiedzieć mu, że. Robercie, powolutku, powolutku wracaj do nas, bo chociaż jesteś, jaki jesteś, to i tak Cię kochamy. No ja bym wolał, żebyś Ty nam podesłał Biolę do omawiania, bo ona ma ten piękny, kobiety, wspaniały głos. Oczywiście potrawiamy tutaj naszego nieodżałowanego Roberta Szczech, bo jak było ich czterech, tak już do nas nie dotarli. Poza tym yy, Jacek... Yy, poparzył sobie języczek i tak samo ma nasz pepe, więc jak ja już poszedłem na chorobowe dusze, bo przez 3 czy 4 miesiące nie mogłem dolecić gardła, a później rzuciło się na mój router, który jest nazywany Live Boxem, a tak naprawdę to jest jakiś deadbox, to już w ogóle straciłem możliwość odsłuchiwania czegokolwiek, bo mi się jeden odcinek 16, czy 17 razy pod rząd nie potrafił pobrać. A co u Ciebie, Macieju? U mnie jak zwykle problemy techniczne, studia i nawet ładna pogoda po weekendzie majowym się zaczęła. Dobrze, tutaj y, przyjmijmy, że wkładamy w dżingla podcastofonu, bo jak mam gdzieś nieprzygotowanego chyba, a, to puścimy zastępczy dźingę podcastofonu. Facebooku, że już nadajemy i mamy czarną na z tofonią. A dzisiejszym prowadzącym głównym będzie Maciej Minimal 2. Zwany czasami dymowskim wśród znajomych, dlatego, że on przygotował się jak zwykle potężnie. Wziął od strony technicznej wszystkie podcasty, przesłuchał ich i w ogóle zrobił sobie wypiskę. Co, jak, z czym i dlaczego się je. A ja będę tylko wrzucał czasami moje wstawki z tego, co udało mi się ściągnąć, bo ja mam po prostu podcast nie mam, nie mam po prostu dostępu do wszystkich podcastów. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już. Uda mi się okiełznać internet, który jest dziki jak narowista szkapa, jak kura, która dawno nie siedziała pod kogutem. I trzeba naprawdę, trzeba to na nowo ogarnąć. Trzeba wam pokazać, że można ludziom mówić o podcastach, że można im powiedzieć, że nagrali dobrze, że nagrali źle i że warto słuchać polskich podcastów. Nie uważasz, Macieju? Jak najbardziej tak uważam. To co? Zaczynamy przegląd podcastów? Tak, zaczynajmy. Co mamy na pierwszy rzut? rzucamy? A to co? 14 odcinek Dziadów z lasu. Piwo, pociąg i porno. Czyli oczywiście Bartek Godaj bilżycki i jego przyjaciele, kumple z wojska i nie tylko. Wyszli no. znowu w plener, ale to daje to być. Wyszli w plener i naprawdę... Bartek tym razem było słychać jak cieszył Japę, dlatego, że niektórym redaktorom podcastofonu włozy staną dęba, oczy w słup, a on przecież dwa lata temu by nawet nie pomyślał o wydaniu takiego odcinka. Ale muszę powiedzieć, że ja bym to podzielił na dwie części. Na część do piwa i już po... to Ja bym tak to odebrał. Ale chłopaki opowiadali... O swojej drodze przez tory, o mierzeniu drzewa nad torami, o tym jak kopali ziemiankę pod torami, żeby te wszystkie niemieckie wraże, pociągi wyleciały w powietrze i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. E, oczywiście no, pomimo tego, że bardzo dobre to są opowieści, e, to dzieciom tego nie polecamy, bo tam trzeba byłoby im wypikać, ale bez tego to byłaby nawet dobra opowieść, pokazanie jak można się bawić, jak spędzać czas i jak przyjaźń, która powstała w dawnych czasach, trwa do dzisiaj. Mi brakuje właśnie takich spotkań, z takich wyjść z kumplami, z koleżankami, głównie z koleżankami, ja tam zawsze wolałem koleżanki od kolegów i poznawanie świata. To jest właśnie to poznawanie świata, opisywanie tego, co się wokół nas zdarzyło, co się zmieniło, co poszło do przodu. To jest taki dobry, stary Goda, jest takim tylko troszeczkę mocniejszym wydaniu, gdzie później, kiedy już opisują, które to można browary ich zainteresowały bardziej, to często leci pani lekkich obyczajów. Dlatego też niektórych się zjeży, a tym, którym to nie przeszkadza, są przyzwyczajeni do słuchania polityków Sejmu i innych takich pierdół, to polecam, bo mogą wynieść z tego odcinka dużo pozytywnych wrażeń, a ja muszę w końcu pojechać do tego Konstancina, napić się z Bartkiem, żeby je oprowadził po tej papeterii, po byłej papeterii, przepraszam, papierni, papierni. I żebyśmy sobie mogli opowiedzieć, co o tym myślimy, co widzimy, i zobaczyć po prostu, czym Bartuś za młodu nasiągał, że później mu godajem dajem trąciło. No to A ja na tyle. Drugim z podcasterów, którzy nie robili sobie długiego weekendu majowego, był Agnieszka Brodzik-Welskóra w odcinku 32 podcastu karpiowego zatytułowanym Ksenia, który jest niczym innym jak e, oczywiście zapisem e, opowiadania przeczytanego przez skórę yy, czekaj, o tytule ty, Ksenia. Czy ty mówisz o tym, gdzie odchodziło hełm do żenie? Tak, o tym O, dokładnie. słuchaj, jak ja tego słuchałem, to ja się zastanawiałem, czy przypadkiem skóra na początku specjalnie nie wybrał jakiegoś odpowiadania, żeby je później zmiażdżyć. Ten język był taki piękny, taki wulgarny w swoich on, e, i opisywał takie wdzięki. W ogóle skóra tak to dźwięk, po prostu on zrobił z tego pięknego języka jeszcze wręcz onomatopeję, że aż na początku myślałem, że to jest satyra na to opowiadanie, ale to było dobre. To naprawdę było dobre, to było mocne i to było... O ja, skóra, nagrywaj części. Chyba, że masz inne zdanie. To ja tam pojadę i wezmę sobie stołek, gdzie walnę w łeb, bo ja do Ciebie nie dostanę. No. E, to my zmieniamy cyferkę jak najbardziej się zgadzam, oczywiście podcast był bardzo ciekawy. Skóra ma talent, jak najwięcej w wykonaniu nie Skóry, życzę mu kariery agenta Tomka, tak ja agenta życzę... zaczynał od podcastu. Ale nie, ja mu nie życzę kariery agenta Tomka, bo agent Tomasz musiał się wynieść za granicę, żeby spokojnie nadawać. To może no i wiesz, nie, może popularności może lepiej. Co ja tam lubię nasze swojskie, piękne polskie dziewczyny. A za granicą trochę mniej póki co jeszcze. Dobra, wracając do katalogu, teraz mamy czwarty dzień maja, a w nim Mateusz Urbanowicz, tak? Z podcastu Japanimation, wypuścił już 53 odcinek. Manga, kanga. Jak to było? Kolejny live. Tak. Aha, on robi live, jak sobie coś rysuje. Tylko wiesz co, Jako podziwiam za jedno. Nigdy nie wiem, jak on to rysuje, że ja nigdy nie słyszę tego rysowania. Mi się zawsze to rysowanie kojarzy z takim dźwiękiem twardego ołówka po desce kreślarskiej. Znasz ten dźwięk, taki papier, taki papier techniczny, taki ołówek i ta deska pod spodem, to takie fajne skrobanie. I z tymi się kojarzy rysowanie mangi. A tutaj u niego zawsze takie, takie cisza, taka sterylność. Bo na tablecie rysuje. No w każdym razie zapowiada nam, opowiada nam o nowych seriach wydawniczych y, kolejnych y, sezonów y, serii anime, między innymi takich jak e, Evangelion czy e, nowej produkcji Kyoto Animation. Kyoto Animation? Tak, także to, to było Job Animation 53 live. A teraz mamy podcast o Piwie, który rozwalił mi katalog. W sensie zdjęcia z podcastu o Piwie są w opisie Japanimation. E, tak, tak. Dlatego, że e, Mateusz nie potrafi ustawić sobie e, w WordPressie, czy gdzie tam trzyma swoje e, podcasty, tego, żeby wyświetlało mu w RSS-ie wypis, a zamiast e, całości odcinka. Bo wystarczy to zaznaczyć i wtedy naprawdę piękno korzystania z RSS-u jest docenione. Ale powiedz mi, czy to piwo, o którym on mówił, zaintrygowało cię? No proszę ciebie, koniec świata. Piwo, którego się nie gotuje. No, jest to piwo z gatunku Sachti. Zostało mi tylko 1 wolnego miejsca na dysku. <gry> zdążymy, zdążymy. Piwo z gatunku sahti e, który jest w dosyć e, ciekawy sposób tworzony, bo e, tak naprawdę jest e, chmielone na zimno. E, powiem Ci, że ja ostatnio miałem okazję spróbować do, podobnego piwa, aczkolwiek troszkę nie wyszło, e, bo człowiek, który to piwo zrobił, popełnił jeden błąd. To znaczy wrzucił jeszcze takie kawałki szyszek chmielu, chmielu do kega i się w kegu zapchał za, filtrzyk na zaworze no i no to, co się, to co wyszło to było bardzo dobre a to co nie wyszło to zostało do przefiltrowania ponownego Aha. dobrze przepraszam bardzo mów to mów był pierwszy dalej, podczas bo... 5 maja dygresją zaczęty tak bo ja muszę w tym momencie przepukać niestety czymś bezalkoholowym gardło bo mi smaka zrobiły to my teraz przeskoczymy do podcastu kazania księdza Piotra. To jest podcast z pod tytułem Kazanie z 5 maja 2013. I tu uwaga, bo kazania mają przerwę. To znaczy za tydzień kazania nie będzie. Albo już nie było. Mówię tak. Kazanie było dobre. Przede wszystkim było krótkie. Jak na karzanie, to to było krótkie, bo i włącznie z czytaniami to ma 23 minuty z kawałkiem. A tam yy, jeszcze był wpleciony, jak to ksiądz Piotr ma taką dobrą dykteryjkę. Ale Wam nie powiem, uśmiechnąłem się bardzo przyjaźnie, jak to usłyszałem, bo to było o mężu i żonie, to wiecie jak to jest tak. Jak się jest małżeństwem już te kilkanaście lat, to te wszystkie dykteryki o teściowych, o mężach i żonych, to już się na, na, na czasami to się tak zastanawia i dopasowuje do swojego. Ale kazanie było dobre, bo pokazuje nam inny punkt widzenia. Polecam posłuchać, polecam się zastanowić i polecam Maćku następny podcast. Następny podcast, czyli 18 odcinek Dekompresora edukacja, o przepraszam, edukacja, czyli nauczanie online? E, tak, ja bym to nazwał raczej edukacją, bo jeżeli e, ja bym miał studiować online e, łącznie z dwudziestoma tysiącami innych ludzi u jakiegoś profesora, to już widzę, że ja bym poszedł z tym profesorem na piwo, poszedłbym z nim na pizzę i mógłbym z nim porozmawiać o jego książce. Nie da się. E, ja rozumiem, że studiowanie online ma jakieś plusy, ale... Nazwijmy to po prostu tak. Online można zdobywać wiedzę, ale na pewno nie można studiować, bo studiowanie to nauka życia. Każdy, kto studiuje, ten wie, że najwięcej doświadczenia zdobywa się nie na egzaminach, tylko pomiędzy, kiedy uczy się interpersonalnych spotkań, kiedy uczy się lawirowania, kiedy uczy się pokonywania problemów pod tytułem na przykład Pani ścieka na to żaden akwizytor, żaden kierownik nie jest straszny, jeśli potrafisz poskromić panią kierowniczkę w To znaczy, że ja będę miał problemy w życiu z akwizytorami, bo akurat dziekanat u mnie na wydziale jest całkiem przyjemny. Można załatwić wszystko. I nawet większość na ładne oczy. Nie no, co ci powiem, ale ja im się nie dziwię. Jak wchodzi taki King Kong jak ty i patrzy się z góry na wszystkich i mówi dzień dobry, chciałbym coś załatwić, to też bym był a co pan zawierzycie? <głos> ale przejdźmy może do kolejnego a, podcastu który jest słuchacze podcast mog... masowy chwila rażenia tak, yy, wiesz co, bo słuchacze mogą nie wiedzieć o czym mówi jak ja zobaczyłem pierwszy raz Maćka w Warszawie ja się popatrzyłem do góry to co się o dwa kroki żeby mógł zobaczyć czy to jest on no po prostu miałem, miałem wzrok poniżej jego słutków. Tak musiałeś się cofnąć, żeby zobaczyć górną granicę mnie, tak? Tak. Spoko. Ale to przejdźmy do masowej siły rażenia, czyli kultury, masy kultury. Odcinek 42, majowy gratis, czyli reaktywacja. Podcast, w którym nie było sensu, a... Czy ty może znalazłeś w tym podcaście sens? Tak, słuchaj, ja go sobie zostawiam Na półeczce, zostawiam go W dyktafonie, zostawiam go w komórce Zostawiam go na komputerze Jak mi się micha cieszyła, jak ja słuchałem ten podcast A szczególnie jak ja usłyszałem O super kondomie Czyli japońskiej wersji supermana Który poprzez taniec Walczy ee, Czekajcie, jak, to, jak oni to byli? E, z kosmicznymi salamandrami to... Ale to pół biedy Powiem tak Musicie tego wysłuchać Dla mnie to jest typ tygodnia Nie ma uprość, to jest mój typ tygodnia Resztę macie robi, niech co, To musi być typ tygodnia To jest masa kultury i mnie tak poraziła Że no, no ja, ja wracałem co chwilę Żeby odsłuchać jeszcze raz ten kawałek Bo było tyle sensu, tyle miodności w tym zawarte. Tam było 100% cukru w cukrze. A jeżeli chodzi o badanie cukru w cukrze, to możemy zmienić numerek dnia, bo 6 dzień maja i podcast Dziwne Informacje z 28 kwietnia. W tym podcaście oczywiście e, dowiadujemy się, e, kto to przygotował? Maurycy Hawranek przygotowywuje, a czy to oczywiście Ivelios, Z podkładem jak zwykle ProtoLogic. Zaprezentuj. A w podcaście dowiadujemy się między innymi o programie Mars One, który jest bardzo śmieszny, bo. Teoretycznie uczestnicy tego programu mają założyć na Marsie kolonię i kontynuować gatunek ludzki na Marsie. Tylko dlaczego tam sami faceci lecą? Eee, Jaki to wytłumaczyć dla te, dlaczego? Bo najpierw lecą faceci, tak naprawdę lecą faceci, a między nimi jest jedna grocka <śmiech> To się wytnie. Pamiętaj, żeby to później wyciąć. Zastanawiam się Słuchaj, no, bo, bo niestety zapomniałem, że y, Tam jest immunitet Na Marsie chyba nie obowiązuje no. Ale nie, nie, nie, bo, bo to jest tak je, Jeżeli oni mają lecieć A tam lecą sami faceci To, to w następnej rakiecie Albo w rakiecie, która została wysłana 10 lat wcześniej Poleciały kobiety, bo kobiety i tak się zgubią <śmiech> To musi być wysłane wcześniej, no. ale, ale, ale, adrem, adrem, e, masoni chińskie, smoki i dynia, czyli odwyk, a w odwyku nikt inny jak Hubert Sebesta e, prowadzi swoją serię 30 klatek na sekundę, a w tym odcinku mówi właśnie między innymi o przesądach i zabobonach. Pod tytułem ojej przywiozłem sobie pamiątkowego smoka z Chin i w życiu przestało mi się wieść. Jak go wyrzuciłem, to Bóg się ucieszył i wygrałem w Totka. No trochę koloruję, ale jeżeli chcecie wiedzieć jak było naprawdę i, i co tam. Znaczy, jak najbardziej jest o tym o czym mówiłem, ale troszkę przejasprawiłem pewne fakty. Zapraszam do wysłuchania. Podcast nie był wcale jakiś strasznie długi. A, i też jest o masonach, czołowych postaciach w polskim kościele, którzy byli również masonami. Tak, dokładnie. Nie zapominajmy o tym, że w Semie są sami masoni, i wszędzie są sami masoni. I w ogóle w każdym spisku jest drugi spisek. Jak to. Żydzi, cykliści, tak. Tak. A nie zapominajmy, że w, w każdej fincie jest ukryta inna finta. I proszę wszystkich chętnych do napisania. Później w komentarzu, skąd pochodzi ten cytat. Jeszcze będziemy rozmawiali o teoriach spiskowych, natomiast przejdźmy teraz do tyflo podcastu. Przepraszam najmocniej. System DOS. Panowie. Czy to jest e... ten DOS? DOS, tak. Panowie e... Michał Dziwisz, Michał Kasperczak, Robert Łabęcki i Krzysztof Wostal postanowili zrobić sobie audycję wspominkową. Rozmawiając na temat właśnie początków ich z komputerami, ich pracy w systemie DOS, tak, czyli pojawiają się pamiętam. takie programy jak Fault in Commander, y, następca, następca, właściwie nakładka polskiej klon Nortona, Commandera, y, QR-tekst i inne śmieszne edytory Macie... oraz jak to się na niewidomego e, pracowało w tym, że... A ja, a ja dość... ci powiem, że to jest odcinek bardzo sentymentalny, bo jeszcze pamiętam, jak był pojedynek pomiędzy MS-DOS a DR-DOS i e, jak... cieszyliśmy się, jak wyszło MS-DOS 3.30. Ja tylko pamiętam czasy free niestety. To co? Przejdziemy do e, ostatniego podcastu z 6 maja, czyli Radia Stephen King Extra. To jest piąty odcinek Extra, rozwiązanie konkursu roz rocznicowego, a w tym konkursie mamy aż jednego zwycięzcę, aż jednego laureata, aż jednego uczestnika. Przepraszam, nie chciałem użyć. Ty żartujesz, gdybym bym wystartował, tylko tak czułem się niezręcznie, że znowu by ktoś mi zarzucił, że ci, którzy omawiają i prowadzą podcastofon, później otrzymują jakieś nagrody. Także jest jeden uczestnik, jeden laureat, jeden zwycięzca i tak on wygrał. Tyle mogę powiedzieć. To jest podcast, który trwa całe 8 minut i 58 sekund. Tu naprawdę nie ma nic więcej do powiedzenia. co, zmieniamy cyferkę i znowu mamy tyflopodcast. Tego tyflopodcastu to tutaj jest strasznie dużo, bo jeszcze przynajmniej, tak, jeszcze dwa razy będziemy tyflopodcast omawiać. Trzy razy, oj, trzy razy będziemy tyflopodcast omawiać. A Proszę tutaj, pana. A to już nie jest przypadkiem tyfloradio? Yy, tak, to właśnie wszystko są z audycje. No to Ale no ja ich wysłuchałem, więc mogę opowiedzieć. Słucham Cię, słucham. Yy, czyli pierwszy podcast 7 maja to jest styflopodcast HP Envy Ultrabook 6-1130SW. To jest jego pełna nazwa. No i dowiadujemy się w tym podcaście, że to tak naprawdę no nie do końca jest ultrabook bo jest kaloryferem jak większość produktów HP bo czas pracy na baterii no to jest taki powiedzmy no i ciekawostka bo z reguły to Michał Dziwisz przepytuje użytkowników którzy testują sprzęt a tym razem to Michał Dziwisz jest osobą przepytywaną przez również Michała Kasperczaka który to prowadzi tę audycję i zadaję pytania odnośnie komputera to by było na tyle jeżeli chodzi o e, omówienie tychto podcastu. jeżeli jesteście zainteresowani komputerami marki HP a szczególnie tym modelem e, odradzam, odradzam nie mów takim tym scenicznym to, to polecam wysłuchanie tego podcastu Natomiast my przechodzimy, to był jedyny podcast, który się ukazał 7 maja, a my przechodzimy do dnia 8 maja i mamy y, Teorię Chaosu z 3 Maja pod tytułem Grupa Bilderberg i jej pogromcy Ghostbusters y, Przepraszam, Bilderberg Busters Jak, Jaka hmm. była y, ta piosenka z Ghostbusterów? Bo tak mi coś stuka, ale nie jestem do końca pewien. Ta ta. ta, ta. Nie, nie, nie potrafię teraz zanucić, sorry. A, bo, to się ja wypięcie, to mam się głowie, ale nie potrafię też tego zanucić. Ghostbusters. No, to już ten deseń. E, w każdym razie, e, jeżeli chcecie spotkać kloda, to słuchajcie tego podcastu do samego końca, bo Klod mówi, gdzie będzie i gdzie będzie mi między innymi obradowała grupa Bilderberg. To kogo możemy się spodziewać na tych obradach, oczywiście to wszystko jest sfera domysłów, oczywiście grupa Bilderberg nie istnieje, to wszystko jest spisek, nie, nothing to see here, tak, move along, no w każdym razie jest, no są też słuchacze, nie mogło zabraknąć stałego słuchacza, tyle powiem. Bez stałego słuchacza to ta audycja nie byłaby tą audycją. A i teraz jest odwyk, dwa wiatry, którego nie słuchałem. Bo jest... nie wiem czemu mi się nie ściągnął. Dlatego, że z odwykiem czasami są problemy, a ja ci powiem, że ja nawet tego odcinka odwyku nie widzę u siebie w katalogu. Jest wywiad uzdrawianie. A nie, jest dwa wiatry. Nie wiem dlaczego mi się także nie ściągnął. Także, Martynie wybacz, przepraszamy Cię. Postaramy się następnym razem jakoś zrobić, żebyś był z nami. To co? Przejdźmy może do branżowych rozmów, czyli podcast Inny Koncept. No, i tutaj mogę powiedzieć, tak się zapytam od razu, czy najmłodszy obecnie nadający polski podcaster, znany z jaskini gdzie? Mówimy o człowieku, który miał długie włosy i który jest zwany krzyżmanem. Czy on jest pełnoletni? Nie. No to... To musimy to wyciąć. Bowiem tutaj pewien zamaskowany człowiek zwany Pawłem z Krakowa za... spotyka się Niejaki Paweł D. Tak, niejaki Paweł D. Spotyka się z Krzyszmanem K. I idą na piwo i przy piwie omawiają branżową sferę, między innymi naszego podcastingu. I, do, i dostaje mi się w tym odcinku, że jestem kurdu Ale dobrze mówią, fajnie się ich słuchało. No jest w tym trochę prawdy. Cich, te prze... powiedział King Kong, kurde. A my przejdźmy może do kolejnego odcinku Tyfla Podcastu pod tytułem Lire. Liar, laja, lre. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, dlaczego ja to tak dziwnie wymawiam i wielokrotnie próbuję, za każdym razem inaczej, to oczywiście jest wypowiedziane, dlaczego w odcinku. Ale czym jest to LIRE? To jest oczywiście czytnik RSS-ów, które podobno umarły. Google zamyka Google Readera, RSS-y nie żyją. Czy ty tak uważasz, Andrzeju? Yy, Więc co? Przyznać się szczerze, że ja używałem Google Readera jako alternatywnego wtedy, kiedy nie miałem yy, mojego komputera lub mojej komórki, gdzie miałem własne inne czytniki RSS-ów i wtedy się logowałem na mojego Google Readera, tam sobie czytałem rss -y. Nie, rss -y nie umierają. Umiera tylko pewna usługa i kilka klientów, które tylko bazowały na tym też zdechnie. No niestety sporo klientów bazowało właśnie na tym silniku Google, natomiast Layer nie bazuje na silniku Google, dlatego jest płatny i przy okazji potrafi dostarczać treść w przystępnej formie dla osób niewidomych i słabowidzących. A my teraz przechodzimy do podcastu. To był ostatni podcast 8 maja, a my teraz przejdziemy do wywiadu w Odwyku, Uzdrawianie, no i znowu Hubert Sebesta. W 30 klatkach na sekundę. Ja się zastanawiam, e... dlaczego oni nie zrobią osobnego... Odwyku 2, czy Odwyk Huberta bo czasami człowiek się nastawia, że będzie Hubert a tutaj nie ma Huberta, tylko jest Martin, albo odwrotnie A jeszcze jest jakaś pani w tym kwadrans z podkopem na Odwyku Ja się w ogóle pogubiłem tym wszystkim No, wracając do tematu w tym odcinku jest nie niejaki Kasper Potocki, który e, mówi że ma dar uzdrawiania. Ile jest w tym prawdy? Czy, czy, czy Kacper to właśnie sprawdza, czy, czy potwierdza jakoś, że, że osoby przed uzdrowieniem były chore, a, a po uzdrowieniu wyzdrowiały, czy jak to robi przede wszystkim? I czy przekonał Huberta o tym usłyszycie? Wewnątrz odcinka. A my przejdziemy do e, małego filmidła w trzech aktach. To jest, mm, no wiesz, zawsze są, zawsze są te dwa jądra, tak? A pomiędzy tymi dwoma jądrami musi być ten, ten trzeci. I o tym między innymi w odcinku. <laughs> Ale nie tylko. Bo lubią część e, tego podcastu, stanowią dodatki. Stąd też te trzy akty. Ponieważ najpierw chłopaki sobie rozmawiają... E, no zupełnie inny temat, aczkolwiek e, o serialach, tak? Temat mało filmowy, bo to seriale w sumie podgatunek, prawda? No w sumie, Natomiast... o, chociaż patrząc hmm. na ostatnie seriale można stwierdzić, że seriale mają już budżety równe filmom, a wielokrotnie serial jest już lepiej prowadzony, ma lepszych aktorów bądź bardziej sensowny scenariusz czy sensowniejszego reżysera, aniżeli nie jeden film, który jest tak ładnie obsypywany nominacjami do Oscarów. A drugi akt to jest, jest tutaj zatytułowany w spisie treści Adrian Hudek. Kim jest Adrian Hudek? Otóż Adrian Hudek jest e, licealistą, e, przepraszam, technikiem. Po technikum, który interesuje się właśnie sztuką filmową. Tak, nagrywa własne filmy tworzy. Jeżeli chcecie zobaczyć jego twórczość. To ma swoją stronę www.adrianhudek. A zresztą posłuchacie odcinka. No i oczywiście akt trzeci to jest Tytus, ale nie tylko Tytus, bo oprócz Tytusa jest jeszcze y Asiek, bo taki manik na Twitterze Jasiek i sobie siedzą w chwili i jak zwykle starają się e, luźno nie, na no, luźno mówią, bardzo ładnie im to wychodzi, ale z przeszkadzajkami pod tytułem e, piła do cięcia kości, taka jak była w Dexterze. I to wszystko się dzieje w chwili. Oczywiście po zamknięciu, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to zapraszamy do wysłuchania podcastu e, Małe filmidło, 52 odcinek w trzech aktach. No i teraz y, przechodzimy do syndromu Martina z mikrofonem wśród zwierząt, a mam tutaj taki nieprawda, bo to jest niegłopoty chwileczkę, mikrofonem wśród zwierząt i dla mikrofonu wśród zwierząt specjalny dźwięk możesz mówić, mamy taki nastrojowy kur grobowy mikrofonem wśród Zepędny. zwierząt Dzisiaj odeszło. Wczoraj odeszło. Przedwczoraj odeszło. I nie ma już z mikrofonem wśród zwierząt. A Krzysztof Krzyszman Sobieraj Powrócił do jaskini. I czy będzie nam dane dalej go słuchać? O tym dowiemy się. A co jeszcze o tym poza tym mówił? poza tym, to ja zacznę też, dam od siebie intro. SMOKU! z JASKINI! A nie chcę się. No w każdym razie, Krzyszmen e, ustosunkowywuje się, wyjaśnia nam, dlaczego już nie z mikrofonem wśród zwierząt, dlaczego według niego to głupie. Mam 29,4 mega wolnego miejsca na dysku, więc resztę będę musiał dograć offline. <śm> No w każdym razie... E, Martin... E, Martin, boże... Krzyszmen e, Boże, co ja zrobię z tym miejscem na dysku? E, Krzyszman mówi nam o tym, e, co... Dlaczego zmienia nazwy z powrotem? I dla, jaki to ma związek z Martinem? E, I co o nim Martin mówił? No, właściwie tyle, no. To jest odcinek krótki, jak na razie. Skończyło mi się miejsce na dysku, więc ja skończę omawiać jaskinie głupoty, a teraz możemy przejść dalej, a będę musiał i tak to z puszki nagrać, chyba, że jakimś cudem nagrywasz na przykład cały styl. Nagrywam cały strumień. No to super. To będę mógł to dograć. <grych> Nie będę musiał wymyśleć wszystkiego na nowo. A my teraz przejdziemy znowu do Teflopodcastu. I to już jest ostatni Teflopodcast w tym tygodniu pod tytułem Terapia Widzenia i to jest też audycja z Tyfloradia pod nazwą Babielato którą poprowadziła oczywiście Alicja Witek z Bożeną Słowik, która jest tyflopedagogiem, a w odcinku między innymi jak zdiagnozować, nasze, czy nasze dziecko nie powinno przypadkiem się spotkać z taką osobą, jaką jest tyflopedagog Jakie są ćwiczenia, stymulacji, żeby poprawić właśnie widzenie, kiedy można to stosować, w jakim wieku jest to najefektywniejsze, czy są jakieś górne lub dolne granice wiekowe, co się leczy, czego nie i mniej więcej jak przebiega taki proces. O tym można usłyszeć dosyć długiej, bo chyba półtorej godzinnej audycji. O tytule Terapia widzenia nagranie z Tyfloradia Tyflopodcast. Kolejny podcast to już ostatni podcast z 9 maja pod tytułem Orzeł nie może raport Martina, ale to lewatywa umysłu. No i co? I Martin lubi się cieszyć. Tak bardzo się lubi cieszyć, że praktycznie cały odcinek poświęcił akcji Orzeł może i wyśmiewał Y, twórców... Tfu, albo nawet twórców y, tej akcji, że to jest takie marnowanie kasy. Ach, no. no i co? I, i Mucha Karalucha. Tak. tak. Mucha Karalucha. Dokładnie. Um, 10 maja, czyli przedosta przedostatni podcast, który omawiamy, to podcast Nowa Mowa to jest nowa audycja, aczkolwiek pojawiła się w, w Radiu na Fali, aczkolwiek pojawiła się w źródle rozmów w nocy to jest nowa audycja, którą prowadzą osoby, które miały problem z jąkaniem się ale audycja jest prowadzona bardzo ładnie jest prowadzona wolno wyraźnie i nie ma tam żadnego jąkania. Tak jest prowadzona cała ta audycja. Czy chcesz coś powiedzieć na ten temat? Nie. Czyli co? Ostatni podcast to Radio Stephen King, 112 odcinek samego RSK, natomiast już 24 odcinek Wiadomości z Martwej Strefy Czyli tak, Wiadomości z Martwej Strefy są już z nami dwa lata. Ja pamiętam, to było jak dziś. się Świętowaliśmy roczek w podcastofonie Wiadomości z Martwej Strefy. O oh, ja, yeah, baby. A w tym odcinku oczywiście e, nie tylko śladowe ilości skóry, bo pojawił się oczywiście też Szymes, i to nawet dwa razy, i Jerry. No, jeżeli myślicie, że to ta mysz, to posłuchajcie gwarantuję się wam, że pozytywnie się zaskoczycie a w odcinku między innymi nowości yy, panowie są wkurzeni, a na co? no jak myślisz na co są wkurzeni panowie? na książki, komiksy, filmy? Na wszystko. czy może opłatki do książek? na wszystko, bo na pewno brakuje im dobrych książek, znowu są yy, opóźnienia w filmach a okładki w polskich wersjach są tak jak okładki w polskich wersjach do Kinga, czyli to jest horror sam w sobie. Ale jest jedna pozytywna rzecz pod tytułem Joyland 6 czerwca Premiera w Polsce. Co prawda znając życie y, zaraz y, w poniedziałek będzie informacja, że premiera przesunięta, ale <gryw> możemy się łudzić, prawda? Ale... Jakby powiedzieli, że 1 czerwca, to bym uwierzył, że na Dzień Dziecka, ale 6 to... To chyba nam nie dadzą się cieszyć. No to także zostaje Ci wytypować dwa typy tygodnia. E, pierwszym moim typem tygodnia, tylko sobie muszę zobaczyć, przypomnieć, żeby tytuł nie... Nie, nie popsuć tytułu. E, pierwszy typ tygodnia to jest oczywiście piwo, pociąg i porno, czyli siady z lasu. Bo czemu nie? Podcast był bardzo dobry. O tak, dobry był. A drugi typ tygodnia to Ksenia, czyli 32 odcinek podcastu Karpiowego. I na końcu I ty tutaj, masz swój. tak jak mówiłem, masa kultury. No chyba wszystko. A, I mamy aż dwa topy miesiąca. Mamy dwa topy miesiąca. Aż od świeże strony, żeby się upewnić. Tak? Mamy aż dwa topy miesiąca. To nie wiem, przeczytać, nie przeczytać. No jak mamy dwa topy, to... O nie, ludzie znajdą. Spokojnie, no, no powiem. No, w każdym razie I Live in Market Harborough I to jest oczywiście e, hu, nie hukafon, boże, pichontarium. E, I 31 odcinek historii mojej emigracji. Królowa pierogów. Królowa pierogów. Także y, tym akcentem żegnamy się. Yy, chyba, że mam jakieś ogłoszenia. Yy, pasterskie? Tak, jeden z Twoich projektów skończył, minął mu kolejny roczec. No. A, to dobrze, dobrze. No i będzie odświeżony. Może to nic nie ma w kalendarzu, aczkolwiek jeszcze się upewni. Demont. Go kill yourself. Stupid remont. O, tak. Yy, także, jak zwykle, przepraszamy za opóźnienia. Niestety serwer nam powiedział dzisiejszy podcastofon byliście przygotowani, ale my Wam nie pozwolimy go normalnie. Oczywiście jakby ktoś chciał jeszcze zadzwonić, to przez najbliższą minutę może próbować się dodzwonić na y, Ethercast.net z nas. Przez najbliższe dwie minuty, bo weź pod uwagę, że mamy jakąś minutę opóźnienia. No nie no, chodziło o to, żebyście zdążyli zobaczyć, czy wszystko ma. A jak ktoś nie zdąży, to się będziemy ładnie żegnać. E, życzymy Wam dobrej nocy, dobrego dnia. E, co złego, to nie podcastofon. I zapraszamy za tydzień, gdzie prawdopodobnie, o ile mój deadbox y, będzie już live boxem, y, z chęcią opowiem Wam, co takiego ludzie wypluli w gąbki nasmarowali na swoich y, magnetofonach szpulowych i przenieśli jakimś archaicznym sprzętem na sposób cyfrowy do internetu także zapraszamy na kolejne wydanie podcastofonu nie wiem, kolejny, nie wiem nawet który numer jak kolejny proszę pana ten podcastofon to jest oczywiście podcastofon numer 19 a za tydzień będzie to zaskoczenie numer 20 i prawdopodobnie spotkacie się niestety ze mną. Chyba, niestety, że Macie będzie chciał domać. No Może wstety Nie no, przecież ja jestem jednym z gorszych prowadzących. O, no. mamy komentarz Pawła Barmana e, pod moim wpisem jak zwykle z problemami, ale nadajemy. Komentarz ta. A poza tym zamknięty do odwołania. No. Tak, zamknięty do odwołania. E, będziemy musieli to odwołać. Jak widać, jak widać, odwołanie nastąpiło odrobinę wcześniej niż zdjęcie komunikatu no nie. ze strony. Ale słuchaj, komunikat musi zostać. I to prawda, żeby tylko osoby zainteresowane wiedziały, że działamy. Tak, bo podcastofon schodzi do podziemi, ale o tym sza, usłyszcie za To się wytnie. E, żegna się z wami Andrzej Famielec. I macie jaki nie Do usłyszenia. Ty, mamy jakiegoś dźwięku? A, tak. No to. Schodzimy do podziemi.